Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 25. piąty Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi. A było z nich pięć mądrych, a pięć głupich. One głupie, wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą, lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi.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 I zbieram, gdzie mnie rozsypywał. Przeto żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego z lichwą. Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie, ale od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto.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 Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a nawiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc, Panie, kiedy żeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napoiliśmy Cię? I kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię? Albo kiedyśmy my cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie? A odpowiadając król, rzecze im. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek keście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Potem rzeczę i tym, którzy będą po lewicy. Idźcie ode mnie, przeklęci,